Księga Izajasza, szósty rozdział i przeczytamy wiersze od czwartego do siódmego. Bo tak mówi Pan, trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie, i trzymają się mojego przymierza, przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie,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 Strzeż nogi Twojej, gdy idziesz do domu Bożego, a bądź skłonniejszym ku słuchaniu, niżeli ku dawaniu ofiar ludzi głupich, bo oni nie wiedzą, że źle czynią. Jeszcze z Biblii warszawsko Praskiej. Uważaj na każdy swój krok, kiedy zmierzasz do domu Bożego. Wejdź do środka, żeby słuchać a nie, żeby, jak to czynią głupcy, złożyć coś na ofiarę. Oni sami nie wiedzą, dlaczego tak źle postępują. I ostatni fragment z Ewangelii Mateusza z szóstego rozdziału, wiersz siódmy. Pan Jezus, nauczając swoich uczniów, mówi, mówi do nich, a modląc się nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Przeczytałem te trzy wiersze, te trzy fragmenty właściwie słabożego, Bożego, aby w kilku słowach podzielić się z wami pewnymi refleksjami na temat modlitwy. Świątynia Starego Przymierza, jak widzieliśmy w księdze Izajasza, nazywana była domem modlitwy. I dzieje apostolskie ukazują nam służbę w świątyni Nowego Przymierza w Kościele Pana Jezusa Chrystusa, gdzie również akcent, wyraźny akcent jest położony na modlitwę. 35 razy w dziejach apostolskich pojawia się modlitwa. Kiedy zgromadzamy się w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, mamy szczególny przywilej zwracania się razem do naszego Ojca w niebie. I niektórzy przychodząc na nabożeństwo starają się pilnie przestrzegać tego przykazu z Księgi Kaznodziei, z czwartego rozdziału i nastawiają się wyłącznie na słuchanie. Jednak kaznodzieja nie zniechęca przed aktywnym uczestnictwem w kulcie świątynnym, ale ostrzega przed głupimi ofiarami, nierozumnymi, pustymi religijnymi działaniami. Podobnie Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale nie mówi, aby się mało modlić, ale aby nasza modlitwa była rozważna, aby była przemyślana, aby nie była zlepkiem jakichś wielu słów i bezmyślnych powtórzeń. I wiem, że mowa o publicznej modlitwie jest dość delikatną kwestią. Dlatego, że jedni modlą się w taki sposób, inni modlą się w inny sposób i dzięki Bogu potrzebujemy tej różnorodności w modlitwie, w kościele. Właśnie też po to się zgromadzamy, aby gdy wspólnie, razem się modlimy, uczyć się jedni drugich od czegoś w modlitwie. Móc uczestniczyć w modlitwie, której sami byśmy nie wypowiedzieli. Dlatego, że my modlimy się w swój sposób a brat czy siostra modlą się w swój sposób. Jednak są pewne zasady, są pewne kwestie, które Słowo Boże na które Słowo Boże pokazuje nam, abyśmy ich trzymali się w naszej modlitwie, jakkolwiek różnorodne będą nasze modlitwy. I chciałbym o tych kilku delikatnych kwestiach powiedzieć. I nie chciałbym, aby ktokolwiek z Was poczuł się urażony czy krytykowany, ale raczej zachęcam, żebyśmy rozważyli te napomnienia ku wspólnemu pożytkowi. Po pierwsze, niektórzy wierzący mają tendencję nadużywania pewnych wyrażeń w modlitwie. Jedną z najczęstszych takich pobożnych wyrażeń to jest słowo Panie. Niektórzy modlą się i nadużywają tego słowa Panie, Panie, Panie. Otwórzmy Psalm 35, proszę. To jeszcze jedno miejsce, którego się zwrócimy. Tutaj mamy w dziewięciu pierwszych wierszach modlitwę, w której Dawid zwraca się do Boga. I chciałbym, abyście przebiegli oczami słowa tej modlitwy. Psalm 35. Tam w kolejnych wierszach Dawid też się zwraca do Boga dalej, ale ja chcę tylko na tych pierwszych dziewięciu, żebyśmy się skupili, pierwszych dziewięciu wierszach. Nie będziemy ich wszystkich czytać. Ja przeczytam tylko trzy i przeczytam je w taki sposób, w jaki niektórzy modlą się. I niechaj nikt z was, mówię, nie poczuje się urażony, jeśli w jakiś sposób odbieracie, że to jest wasza modlitwa. Ale chciałbym, żeby to zabrzmiało wyraźnie, abyście wiedzieli, o czym mówię. Niektórzy modl modliliby się tą modlitwą w ten sposób. Rozpraw się, Panie, z przeciwnikami moimi, Panie. Walcz, Panie, z tymi, którzy walczą ze mną, Panie. Chwyć tarczę, Panie, i puklesz, i powstań mi na pomoc, Panie. Dobądź włóczni, Panie, i zagroć drogę prześladowcom moim, Panie. I tak dalej, i tak dalej. Czy jest to zła modlitwa? Oczywiście, że nie. Jeżeli ktoś tak się modli, to wyraża swój respekt wobec Boga. Nie chce urazić go, nie chcę w jakiś sposób stanąć przed nim jak równy z równym, ale chce wyrazić w ten sposób swoją uniżoność przed Nim, chce wyznawać Go swoim Panem. Ale zauważmy, że nie taki wzór daje nam Pismo. To nie w ilości powtórzonych Panie wyraża się nasz szacunek do Boga. Nie musimy powtarzać bez końca Panie, Panie, żeby wyrazić to, że On jest Panem. Zauważcie, że w tych pierwszych dziewięciu wierszach Dawid bezpośrednio zwraca się do Boga, a tylko jeden raz w tych wszystkich zdaniach używa słowa Panie. I nie sądzę, że jest to brak szacunku wobec Boga. Dawid w swojej modlitwie uważnie dobiera słowa. A więc weźmy i my przykład do naszej modlitwy z psalmów i z innych miejsc, gdzie modlitwy są zapisane. Oczywiście przede wszystkim uczmy się biblijnej treści modlitwy, ale też zważmy na formę, która w zgromadzeniu ma znaczenie. Jeśli nawet ktoś modli się z gorliwością i z wiarą, ale czyni to w pośpiechu, czy też nie dobiera słów i mówi niewyraźnie, gdzieś nie kończy zdań, jest to takie bezładne, albo mówi tak cicho, że dobiega mnie w drugiej części takiego małego pomieszczenia co trzecie słowo, to ja nie korzystam z takiej modlitwy. Apostoł Paweł mówiąc o publicznej modlitwie w obcych językach, zadaje pewne logiczne pytanie – Mówi, jakżeż zwykły wierny, który jest obecny, może rzecz na twoje dziękczynienie Amen, skoro nie rozumie, co mówisz. I czasami nie potrzeba modlitwy językami, aby pojawił się podobny problem. Czasami ludzie modlą się po polsku i dalej mamy problem, żeby powiedzieć Amen, bo nie za bardzo rozumiemy albo gdzieś się zgubimy w tym potoku słów, który płynie. Modlitwa może być chaotyczna, może być za długa, może być za cicha albo pełna zbędnych powtórzeń. I Bóg to wszystko rozumie. Ale my, przysłuchujący się, wierni, gubimy się. I, I trudno czasami nam powiedzieć amen na to, co słyszymy. Kiedy modlisz się zamknięty w swej komorze, na osobności, to forma twojej modlitwy nie ma wielkiego znaczenia. Bóg... Wszystko rozumie, I nawet jeśli twoje słowa są bezładne i nawet jeśli y, y, y, czasami nie potrafisz ubrać słowa tego, z czym przychodzisz do Boga i jedynie wzdychasz przed Nim i, i, i są to jakieś pojedyncze zwroty, urwane. Y, to nie ma znaczenia, kiedy jesteś sam na sam z Bogiem. Bóg to rozumie, Bóg to słyszy i Bóg nie oczekuje, że teraz z jakąś wielką elokwencją będziemy do Niego się modlić. Sądzę jednak, że gdy jesteśmy na zgromadzeniu jest istotne, jak się modlimy. Ponownie za apostołem Pawłem powtórzę, w zborze wolę powiedzieć pięć słów zrozumiałych, aby i innych pouczyć niż dziesięć tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Oczywiście, Paweł mówi cały czas w kontekście mówienia językami, tak w zborze. W Korycie byli ludzie, którzy wstawali i publicznie mówili językami to nikogo nie budowało. Zresztą tak dzisiaj w wielu różnych zielonoświatkowych zborach się dzieje, że wszyscy naraz zaczynają krzyczeć językami i ma być to ku zbudowaniu, ale obawiam się, że powinni dokładnie przeczytać, co Paweł mówi w tym rozdziale na ten temat. Kiedy mówi o porządku w zborze, kiedy mówi, że wszystko ma się odbywać w porządku, godnie. I bracia, siostry, nie zrozumcie mnie źle. Nasze modlitwy nie są doskonałe. Nie chodzi o to, żeby teraz tutaj wygłaszać doskonałe modlitwy. Nie chodzi o to, żeby teraz kwieciście przygotowywać się i zapisywać na kartce wcześniej, o co chcemy się pomodlić. Chociaż jeśli ktoś chce to zrobić, nie widzę w tym problemu. Jeśli ktoś zapisałby swoją modlitwę na kartce, przemyślał, co, o co się chce pomodlić i, tak, i przeczytał to. Tak jak czytamy z psalmów, tak? Niektórzy z was czytają psalmy w trakcie modlitwy i to jest dobre. Czytacie modlitwy innych ludzi, którzy je zapisali. Tak samo możecie zapisać swoją modlitwę i możecie się ją pomodlić. Ale to nie jest konieczne, to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby teraz zastanawiać się, czy teraz się pomodlę i pastor się nie złości albo ktoś inny, że, że się nie tak pomodliłem. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy to, co tutaj robimy, robili bacząc na innych. Robili ku zbudowaniu jedni drugich. Wszystko, co czynimy. Po to się tu zgromadzimy. Jak jesteś sam na sam z Panem, możesz modlić się językami, możesz modlić się w chaotyczny sposób, tak, żeby Bóg cię zrozumiał. On ma możliwości zrozumienia nas nawet jak jesteśmy chaotyczni i tak dalej natomiast kiedy się zgromadzamy razem Słowo Boże zachęca nas abyśmy to co robimy robili godnie i w porządku przychodzą osoby z zewnątrz i teraz dwie sprawy jest problem kiedy się nie modlimy jest problem, kiedy nasze modlitwy są takie pod nosem. Ktoś tam coś, coś szepta i coś mówi. Ja rozumiem, że nie wszyscy mają mocny głos. Ja rozumiem, że nie wszyscy potrafią może jakoś tak... tego. Ale jak się rozmawia z nimi, to zazwyczaj da się rozumieć, co mówią. I potrafią głośno coś powiedzieć. A w modlitwie niektórzy jakby tracą dech. I tak mówią coś że w takim małym pomieszczeniu. Ja czasami nie słyszę, jak niektórzy się modlą. Nie, jeżeli się modlimy tutaj, to modlmy się z serca. Módmy się gorliwie do naszego Pana, głośno, tak, żeby inni usłyszeli. Bóg usłyszy, nawet jak będziemy szeptać. Ale ci, którzy przychodzą, chcą widzieć tutaj modlitwę. To jest dom modlitwy. Wiecie, nie chodzi o to, żeby teraz pastor się w kółko modlił. Nie chodzi o to, żeby jakieś dwie, trzy osoby w kółko te same się modliły. Bo Wiecie, taki ktoś, kto przychodzi z zewnątrz, to wie, że ten z przodu, to wiecie, musi taki być bardziej troszeczkę zaangażowany niż wszyscy, tak? Ale patrzy na tę na resztę, patrzy, jak oni się zachowują. Jedną z naszych ofiar jest owoc naszych ust, które wyznają Jego imię. Dlatego moje słowa nie są słowami przestrzegania przez nas przez modlitwą, ale są słowami zachęty do modlitwy, która buduje. Bardzo ważne, żebyśmy to dobrze usłyszeli. Jeżeli... Niektórzy z was, wiem, że mają ogromny stres, żeby się pomodlić. Ja to znam. Też czasami miałem stres. Na początku, szczególnie swojej drogi, na początku, gdy brałem udział w chrześcijańskich zgromadzeniach i gdzie widziałem bracia, siostry się modli, Kiedy miałem się pomodlić, serce mi waliło. Po prostu, ale gdzieś tam coś z siebie szybko powiedziałem, żeby się pomodlić, żeby w tym brać udział. I rozumiem, że można się stresować. I wtedy myślę, pomocne są psalmy właśnie. Jeśli trudno ci jest dobrać słowa, jeśli głos ci więźnie w gardle, przeczytaj kilka wierszy z psalmu, przeczytaj kilka wierszy modlitwy z jakiegoś innego miejsca słabożego, Przynieś Panu tą ofiarę, zachęć innych w swojej modlitwie, pomódl się. Nie musisz modlić się nie wiadomo ile, wystarczy, że powiesz jedno zdanie, dwa zdania, trzy zdania, nie muszą być nie wiadomo jakie długie modlitwy. Wręcz przestrzegam przed długimi modlitwami w zboże, bo w tym momencie to jest nużące. Kiedy spotykamy się na modlitewnym, wtedy możemy się długo modlić. I w naszych komorach módlmy się jak najdłużej. Ale tutaj jest czas, żeby się pomodlić krótko, rzeczowo, ale tak, żeby inni byli zbudowani. Jesteśmy w domu modlitwy, a więc módlmy się i wiele się módlmy. Czyńmy to jednak tak, aby to było miłe Bogu, i ku zbudowaniu wszystkich słuchających. Dołóżmy do tego starań. To tylko o to chodzi, bracia, siostry. Abyśmy byli lepsi w naszej modlitwie. Żeby ta modlitwa, którą tutaj zanosimy, była budująca dla nas wszystkich i miła Bogu. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Panie, dziękujemy, że możemy przyjść do Ciebie w tym domu modlitwy aby złożyć na Ciebie wszelkie troski, wszelkie ciężary, aby uwielbić Ciebie, aby uczcić Twoje święte imię. Dopomóż nam, Panie, w naszej modlitwie, bo wiesz, żeśmy słabi, nie wiemy ani jak, ani o co się modlić. Potrzebujemy pomocy Twego Ducha. Potrzebujemy, Panie, zachęty w modlitwie. Prosimy, ucz nas modlić się, aby to miejsce było pełne modlitwy, aby ten dom prawdziwie nie był tylko z nazwy, ale prawdziwie był domem modlitwy, w którym zanosimy nasze uwielbienie dla Ciebie. Oddajemy Ci hołd i cześć z nabożnym szacunkiem, z bojaźnią, z miłością. Prosimy, błogosławi to dzisiejsze zgromadzenie i daj, Panie, by nasze słowa nie były pustymi frazesami, nie były pośpieszne, nie były nierozważne, nie były wypełnione słowami, za którymi nie stoi treść. Ale pomóż nam, Panie, przez Twego Ducha, modlić się z głębi naszych serc, uwielbiać Ciebie i wywyższać Ciebie i pomóż nam zmieniać nasze złe nawyki, tak, aby nasza modlitwa była budująca, Panie, dla innych, abyśmy stojąc tutaj razem przed Tobą mogli w jednym duchu, z jednym sercem czcić Ciebie i mówić Amen na modlitwę naszych braci i sióstr. Amen.